Przeczytajmy dalszy odcinek naszego rozważania z Listu do Rzymian z 15 rozdziału. Zaczęliśmy wiersz 21, czytamy do końca. I cztery wiersze z 16 rozdziału. Bym więc został wyrwany z rąk niewierzących Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez Świętych tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do Was i wśród Was zasnął pod odpoczynku. A Bóg pokoju niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. A polecam Wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisem zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi Świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od Was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna również mnie samemu, Pozdrówcie pryskę jak chwilę współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje ży życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Temat już był omawiany, ale dla przypomnienia Apostoł Paweł prosi o to, aby się o niego modlić, żeby mógł przyjechać do Rzymu, żeby ta służba miłosierdzia, czyli ten dar finansowy, który miał też zamiar najpierw do Jerozolimy zanieść, żeby było to dobrze przyjęte. Wiemy, że wiele było niepokoju wśród niewierzących Żydów, ale także wśród wierzących Żydów. Jeśli chodziło o osobę i nauczanie Pawła, uważali go za tego, który przeciwziwiał się zakonowi, który odrzucał naukę ojców, który nauczał, że nie należy obrzezywać. I nawet wierzący Żydzi mieli wobec Niego wiele zastrzeżeń, a więc On prosił, aby ta, ta posługa była dobrze przyjęta, ten dar, żeby to inni zauważyli, że On jednak miłuje swój lud i nie ma wobec nic złego na myśli wobec nich. I do tego wzywa to w taki sposób bardzo poważny przez imię Pana Jezusa, przez miłość ducha. I ta miłość jest rozlana w sercach nas wszystkich. Myślę, że to jest też zachęta do tego, żeby prosić kogoś, żeby się za nas modlił. To jest bardzo dobra rzecz. Z drugiej strony, jeśli ktoś nas poprosi, żeby się o niego modlić, to rzeczywiście... Dobrze jest mieć zeszyt i to sobie zapisać, żeby po jednym dniu zaraz o tym nie zapomnieć. Ja mam taki zeszyt, i do którego też staram się nie zapominać, zaglądać, w którym mam wiele różnych modlitw, datę rozpoczęcia modlitwy i też datę odpowiedzi. I od czasu do czasu są też odpowiedzi w tej ostatniej rubryce i to jest najbardziej pocieszające, bo potem po latach można spojrzeć na to, że jednak Bóg rzeczywiście odpowiedział na te prośby. A więc wiemy to z dzieł apostolskich, że powstało jednak zamieszanie wokół apostoła, który pojawił się w Jerozolimie. Z jednej strony był dobrze przyjęty, z drugiej strony powstały zarzuty, mimo tego, że starał się wyjść naprzeciw tym, którzy mieli wobec niego różne zastrzeżenia, ale ostatecznie <śmiech> rezultat był taki, że zgodnie z tą modlitwą, z tym życzeniem, jednak Bóg go przeprowadził przez tę długą drogę jako więźnia, co prawda, ale trafił do Rzymu, gdzie spędził dłuższy czas, i to było to błogosławieństwo. Abym wśród was zaznał odpoczynku. Myślę, że to jest bardzo piękne zdanie. Szczególnie, że mówi o wierzących, których znał. Może tu i tam gdzieś widział, czy niektórzy przez jego głoszenie się nawrócili i potem mieszkali w Rzymie, ale jest to bardzo dobre świadectwo. Nie wszędzie można odpocząć, nawet nie wszędzie u wierzących. A on tutaj mówi o nich właśnie, że tam jest pewien, że tego dozna tego duchowego odpoczynku, wytchnienia. To znaczy, że będą mieć taką wspólnotę we wierze. To jest coś bardzo szczególnego i myślę, że jeden z nas ma takie pragnienie, żeby mieć takie duchowe ukojenie wśród wierzących. I na koniec mówi o Bogu pokoju aby był z nimi Wszystkimi W tutaj Też i wcześniej Bóg wszelkiej pociechy Teraz Mówi o O Bogu pokoju Rzeczywiście jest tak Że W tych różnych niepewnościach Jednego możemy być pewni Bóg Nigdy się nie chwieje I dla Niego też nawet jakaś ludzka wrzawa nie jest żadnym problemem. On może i tak przez to przeprowadzić. Tak jak to widzimy w jednym miejscu, że obstąpili Pana Jezusa, ale On przeszedł przez ich środek i nic Mu nie zrobili. A więc Bóg pokoju jest tym, który może i nas przeprowadzać przez różne może dni, miesiące i lata, które wydają się bardzo niepewne. Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. To jest nie tylko życzenie, ale to jest prośba do Boga właściwie o Jego ochronę. Słyszeliśmy o tym odpoczynku Pawła, to jednak Bóg ma swoje zamierzenia co do każdego i On nie odpoczął w ten sposób, co myślał, ale jednak Bóg ma, mu dał inny odpoczynek, bo kiedy On był w tych trudnościach, tak jak to pisze w liście do Koryntian, na morzu i na rzece i i u Pogan i w różnych trudnościach zawsze był. Także on teraz mu zapewnił taką, może być, ochronę, która pozwoliła mu właśnie pracować, ale w inny sposób dla Boga. I oczywiście też i dla nas wszystkich, dla wierzących. To było inna ochrona apostoła Pawła. Możemy też, kiedy jednak ten, ten zgiełk czy ta wrzawa w tym Jerozolimie się rozpoczęła to jednak Bóg posłał tam tego dowódcę, który zachował tego sługę Bożego i właśnie i później przecież wysłał tego siostrzeńca Pawła który też mu doniósł temu dowódcy i tak dalej widzimy, że właśnie to, żeśmy też słyszeli o tym pokoju, że Bóg w różny sposób y, może to wszystko przeprowadzić. Apostoł Paweł też i w tym momencie był pewien pełen pokoju. I y, doszedł przecież do Rzymu i tam napisał też wiele listów, które y, one są y, właśnie tą y, Bożą odpowiedzią na ten czas, który on tam miał, bo Bóg go przygotował Józefowi synu, synowi Jakuba przecież też się nie wydawało że on będzie miał lepsze możliwości w Egipcie żeby wykorzystać to co Bóg mu daje A jednak widzimy że Bóg posłał go w inny sposób do Egiptu przygotował go tam i tam mu właśnie dał to pole pracy swojej i wiemy, że był wielkim błogosławieństwem nie tylko dla Egiptu, dla Faraona ale był wielkim błogosławieństwem dla całego ówczesnego kraju, a Faraon nazwał go wręcz Zbawicielem i on jest całkowicie podobny do naszego Pana Jezusa Chrystusa który właśnie przyszedł na tą ziemię, aby zbawić on, tam Józef wyratował ludzi e, oczywiście e, z głodu i suszy e, a e, Pan Jezus nas uratował od wiecznego potępienia i e, apostoł sługa Boży też jest tym może widzieć, który też to zrobił dla e, Pana aby e, właśnie być mu całkowicie posłusznym i e, kiedy czytamy dzieła apostolskie, to widzimy właśnie w osobie apostoła Pawła taki, taki spokój. On nie czynił nadzwyczajnych rzeczy, będąc właśnie w rękach tej władzy, ale ze spokojem po prostu to wszystko przyjmował od Boga. Tak jak samo był i też i w więzieniu w Filipii. Także Bóg nas może przeprowadzić przez różne trudności i nasza droga z Bogiem może być trudna, może być też łatwa, ale jeśli jest trudna, to dajmy się Jemu prowadzić, bo On nas przeprowadzi na pewno i zobaczymy Jego twarz. I to jest naszą największą radością właśnie czekać na Niego i czynić właśnie to dla Niego, żeby był uwielbiony. Zwróćcie uwagę, na w tym miejsce, jak, jak on mówi z radością przyszedł do was i w sumie, czy on y, tak myślał sobie, czy tak to będzie, że tak, taka droga tak będzie, jak się tam szedł, to popatrzmy, jak y, nadzieja, jak właśnie tam jest, że oni tam się rozbili, już tam 14 dzień i on staje i mówi y, w 27 rozdziale 34 wiersz, dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyniesie do waszego ocalenia. Nikomu, bowiem z Was, nawet włos z głowy nie spadnie. Zobaczmy, taka bieda, co się stało. I tak można człowiek rzeczywiście, no, taki może morz, i nie narzeka, nie, nie usiadł, rozumiesz, i panie mówię, co muszę tu przechodzić. Staje właściwie i, może powiedzieć, rzeczywiście że tak z radością idzie, rzeczywiście wewnętrzną. Dalej, <śmiech> dostaje się na ląd, to nie siedział tam i znowu nie usiadł Wyszli cało i co, usiedli. za nie zakładał rąk jako tam, można powiedzieć, jeden. Y, o nim tylko się z zgarniał kupę chrustu właśnie, żeby się ogrzać. Y, nie poddawał się po tym wszystkim. Dalej, widzimy jakby to z tą radością idzie. Z tym dobrym nastawieniem cały czas, no i tak, i tak cały czas z tym dobrym nastawieniem nam nie tak łatwo tak jest, żeby tak było cały czas iść z taką radością rzeczywiście, pomimo problemów, doświadczeń, żeby tak właśnie mieć to dobre nastawienie cały czas i można właśnie tego się, możemy się właśnie z tego nauczyć właśnie, żeby pomimo, że to nie idzie tak jak my byśmy chcieli, mi się nam wydawało, że tak ma iść to nasze życie, to jednak mieć to właśnie nastawienie, tak jak to miał do apostoł, i właśnie z tą radością iść tą drogą po prostu jaką Pan nam daje. Przejdźmy do rozdziału 16 Jest to bardzo ciekawy rozdział. Od początku do 16 wiersza. Właściwie są to jego szczególne pozdrowienia do konkretnych wierzących, którzy byli w Rzymie. Później Daje jeszcze taką zachętę do tego, żeby trwać przy prawdzie Słowa Bożego, i na końcu znowu jeszcze kto ich pozdrawia, ich w Rzymie, i potem na koniec takie cudowne zakończenie, błogosławieństwo, gdzie te treść Ewangelii jest jeszcze raz zawarta, takie bardzo wzniosłe zdanie. Jeśli chodzi o pierwszych 16 wierszy, to trzeba powiedzieć, że możemy tutaj nieco się zdziwić, że Duch Święty dał tego rodzaju fragment w natchnionym słowie. Byśmy powiedzieli, że bez tego się równie dobrze by słowo miało. Jest to szczególne, że wymieniał tutaj 28 osób z imienia. Kieruje to do zboru, w którym jeszcze nigdy nie był. Gdybyśmy mogli sobie pomyśleć teraz, gdzie nigdy jeszcze nie byliśmy. Może nie wszyscy jeszcze byli w Orzeszu na przykład, czy w Nowej Rudzie. Teraz pomyślmy, ile osób tam znamy. Oczywiście gdzieś ich widzieliśmy na konferencji. Może niektórzy byli u nas, ale ile osób znamy na przykład z Nowej Rudy? Z imienia. Z Orzesza. Z Katowic no, parę osób byśmy znali, ale tak, żeby pilnie przy tym usiąść, to musimy powiedzieć, że chyba za dużo byśmy nie naliczyli. Tutaj on wymienia 28 osób konkretnie. I co jest też ciekawe, przy każdym imieniu coś dodaje. Coś może być to jedno słowo albo jedno zdanie, ale coś pozytywnego o tej osobie w pierwszym rozdziale tego listu czytaliśmy, że On się za nich wszystkich modli. W ósmy wiersz pierwszego rozdziału. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie. Za was wszystkich. A więc tak to sobie wyobrażam, że On nie tylko mówił, Boże, proszę Cię o tych bieżących w Rzymie. Ale kiedy doszedł do zboru w Rzymie, to wymieniał ich po kolei. I jeszcze może znał sprawy w życiu każdego tego człowieka i jeszcze coś wspomniał. To jest wielka błogosławiona modlitwa. Kiedy słyszałem, że jedna siostra nie mogła spać w nocy, czy często jej się to zdarzało i wspominała po kolei tych ze zboru, konkretnie jak siedzą i o konkretne ich potrzeby. To jest coś naprawdę cudownego i potrzebnego, żeby w ten sposób swoją wiarę praktykować. Może to nam w pewnym sensie przypominać też i ten urywek tego, ten, ten pół rozdział. właściwie to jak staniemy przed tronem Pana że z jednej strony zobaczymy, czego nam brakuje, a z drugiej strony otrzymamy nagrodę. Za to, cośmy dla Pana zrobili. Tutaj też, czytając ten rozdział, możemy zauważyć, że ktoś to ma. Pytanie, czy o mnie tak by mógł jakiś brat czy siostra powiedzieć. A więc jest to bardzo szczególny fragment i na pewno... Bardzo budujące, choć się wydaje, co z tego można by wyciągnąć. I co ciekawe, też zaczyna się to od siostry, od kobiety, która akurat nie jest z Rzymu, ale ta, która jest ze zboru Kenchrea, czy też jak to jest podmienione, to jest parę kilometrów od Koryntu można sądzić, że to był zbór który powstał być może na skutek ewangelizacji bieżących w Koryncie to jest to port Koryntu i tam też był zbór i tą diakonisą czy też po prostu siostrą, która troszczyła się o potrzeby bieżących w tym zborze była niejaka Feba imię Feba oznacza księżyc albo też inne tłumaczenie jest świecąca, promieniająca co może też być dobrym e, opisem jej charakteru. Taka tryskająca osoba, promienna. E, i, e, więc była taka siostra, która troszczyła się o potrzeby. Mogło to być tak, że troszczyła się o chorych. Może odwiedzała chore siostry, może pilnowała dzieci, młodzież Może udzielała pomocy tym, którzy byli w jakiejś potrzebie. Może troszczyła się o ubogich. Apostoł Paweł później tutaj dalej mówi, że też i jemu samemu pomagała. A więc była to osoba, która wszędzie tam, gdzie coś było potrzebne, chętnie oddawała swoje ręce. Tu się dowiadujemy, że w zboży nie tylko usta są ważne, ale także ręce. Ale widzimy też, że i nogi, bo ona przecież miała iść do Rzymu. Jeśli ktoś spojrzy Google Maps, to z Koryntu do Rzymu drogą morską jest około 1200, trochę więcej. Gdyby miała jeszcze iść przez Jugosławię dookoła, to by było raz tyle jeszcze, więc bardzo daleka droga jak na samotną kobietę. Wydaje się, że była samotna. A więc widzimy osobę, która rzeczywiście służyła Bogu. I teraz coś, co możemy też tutaj zauważyć, to to, że jest to list polecający. Oczywiście był to list do wierzących w Rzymie, ale też i w pewnym momencie apostoł poleca ten, która, jak możemy sądzić, ten list zaniosła do tego zboru w Rzymie. I co jest też ważne zauważenia, że tutaj nie jest podstawową sprawą to, że ona przyjeżdża łamać chleb ponieważ listy polecające zwykliśmy pisać wtedy, kiedy ktoś jedzie do zboru i chce łamać chleb <śmiech> tutaj widać to z drugiego wiersza, że ona przyjedzie tam w jakiejś sprawie, żeby usługiwać chce coś robić i też żeby jej pomóc, gdyby potrzebowała jakiejś pomocy a więc list polecający jest nie tylko po to, żeby gdzieś dopuścili nas do łamania chleba ale też i po to, żeby tę osobę przedstawić, która była akurat nieznana tam i żeby ją jeszcze poprosić, żeby jej pomagano. I co jest no akurat dla mnie, co często mi się zdarza, pisać listy, często jest to tak z dnia na dzień, że napisz list i za każdym razem staram się, żeby to było... Oryginalny. Nie mam gotowców, nigdy nie jest tak, że tylko wstawiam imię i już jest list gotowy. Za każdym razem jest to zawsze od początku do końca nowy list. To wymaga czasu, ale myślę, że zawsze tak, że jest to coś bardzo osobistego, żeby kogoś polecić. Nie wystarczy tylko włożyć imię i już jest gotowe. I tak też ten list wygląda. On jest bardzo osobisty, bardzo szczególny, podkreślający cechy tej siostry, i też jest to ten fragment, z powodu którego my także listy piszemy. Jest to biblijne, żeby pisać listy polecające. Czytamy o tym w 2 do Koryntian, trzeci rozdział, także i w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział, 27 wiersz, żeby chciał sobie to później sprawdzić. Widzimy, że nie tylko bracia, ale też i siostry mogą w tym brać udział, aby służyć Panu. I to jest potrzebne, aby właśnie tak było. I potrzebujemy takich duchowych sióstr, nie tylko żeby kupić ciasto, ale żeby właśnie też i być w służbie dla Pana. Wiemy, że to się odbywa akurat w domach i w rodzinach, ale też i i potrzeba jest, aby właśnie też było i w zgromadzeniach, Aby była taka pomoc, bo też i jest ta, ta możliwość, abyśmy mogli się po prostu też i dla Pana więcej, więcej, Mu służyć, bo tu jest napisane, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej potrzebie, jeśli by od Was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna była wielu pomocna, jakby apostoł Paweł tutaj stawia ten równoważnik, że na podstawie tego, że ona wielu cokolwiek uczyniła, to też i macie wy ją przyjąć jak świętą i wspierać ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała. To jest właśnie, widzimy, że, że to Bóg widzi i tutaj te słowa, które są napisane, o tych wierzących, to jest jakby może być z tej Bożej strony zapisane. I to jest wielką łaską, że tak jak żeśmy słyszeli o tym, kiedy staniemy przed Panem, to On właśnie nam pokaże te, te rzeczy, które żeśmy dla Niego zrobili i za nie nas nagrodzi. Oczywiście nie nagrodzi nas za to, czego żeśmy dla Pana nie zrobili. Widzimy, że tutaj apostoł Paweł krótko wymienia rzeczy przy każdym wierzącym, ale też i mówi w taki bardzo szczery sposób i nie ma czegoś takiego, że wymienia na przykład tą siostrę, a wymienia te cechy, które u niej widzi, dobre, a zapomina po prostu o złych rzeczach. Nie, apostoł Paweł tutaj w tym liście jest szczery i on nie widzi, i Bóg mu też nie pokazał yy, złych rzeczy u tej siostry. Ja tak może tylko tu wspominam, tak, ale po prostu on, yy, yy, yy, bo nie było co jej, po prostu yy, co, co by było, można było jej zarzucić. I dlatego yy, chcielibyśmy mieć właśnie tacy nieskalani święci być świętymi przed Panem, tak jak właśnie i ta siostra tutaj, która jest dla nas wielkim przykładem taką rzecz z tego to też jest dla nas proszę też dla nas praktycznie mówi właśnie, żebyśmy my się też wspierali się nawzajem, tak praktycznie rzeczywiście. Nie jest to takie łatwe, no i żeby właśnie praktycznie wziąć ktoś coś robi za Pana, to widać że potrzebuje pomocy, to pomóc po prostu, przyłożyć się do tego też, dołożyć rękę, żeby ta sprawa doszła do przodu, nie, że ktoś coś robi za Pana, to no niech sobie robi, tylko rzeczywiście tak, w tej właśnie słowo, że nam poleca aby wspierać do tej służby yy, nie wiosk, chciałem coś dopowiedzieć, bo tak Niejasno to może zabrzmiało z Ludwika, ale na pewno wiele jest takich służb. Niekoniecznie może nie chodzi tu bezpośrednio, że kogoś nauczały, ale na pewno w tamtym czasie myślę, że mogły być to by różne przepisywania, jakieś pismy, jakieś może tłumaczenia, czy coś w tym rodzaju. Może i też przyjmowanie właśnie podróżnych nocowanie ich i tak dalej są różnego rodzaju to służby i dzisiaj też takie mamy, że właśnie tłumaczy się z języków angielskich na, na polski pewne pisma pewne książki i tak dalej, czy, czy w jakichś po prostu kalendarzach są, biorą niektóre niewiasty udział, że też te kartki w jakiś sposób tam przygotowują jak również właśnie to podejmowanie gościny dla braci, którzy przyjeżdżają odwiedzić nasze zgromadzenie jest też bardzo ważną sprawą i tego typu prac tak na pierwszy rzut oka się tego nie widzi, ale w sumie to na pewno jest wiele i również w naszym zgromadzeniu jest Wielka potrzeba, aby być w to wszystko zaangażowane, aby to nie były tylko pojedyncze rodziny, lecz wszyscy mogli w tym wszystkim usłużyć. Po czasie, ale jeszcze jedno zdanie mi się przypomniało z do tego Tymoteusza, piąty rozdział, 10 wiersz, tu jest mowa o wdowach i tu jest mowa o tych szlachetnych uczynkach. I tutaj jako pierwsze, jeśli, jeśli była ta osoba zamężna, to jest powiedziane dzieci wychowała. Oczywiście tu musi być ten równowaga między służbą dla Pana a życiem rodzinnym. Dalej gościny udzielała, więc to co słyszeliśmy. Świętym nogi umywała, prześladowanych wspomagała, czyli może odwiedzała w więzieniu kogoś, może wiemy, że kiedyś więźniom więźniowie trzeba było zanosić jedzenie. Wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. To jest szeroki zakres działań w życiu domowym, czy takim pozazgromadzeniowym, gdzie można, by bieżących wspomóc w różnych potrzebach. Wystarczy mieć przede wszystkim dochętne serce. 125. Nie się szczade